Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział siódmy Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim sądzeni będziecie i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzono będzie. A czemuż widzisz źdźbło w oku brata twego, a balki, która jest w oku twojem, nie baczysz? Albo jakoż rzeczesz bratu twemu, Dopuść, iż wyjmę błos oka Twego. A oto balka jest w oku Twojem. O budniku, wyjmij pierwej balkę z oka Twego, wtedy przejrzysz, abyś wyjął błos oka brata Twego. Nie dawajcie świętego psom, ani miećcie pereł Waszych przed świnie, by ich znać nie podeptały nogami swemi, a obróciwszy się, nie rozszarpały Was. Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono. Każdy bowiem, kto prosi, bierze, a kto szuka, znajduje, a temu, co kołacze, będzie otworzono. I któryż z was jest człowiek, którego prosił liby syn jego o chleb i zali mu da kamień, a prosił liby o rybę i zali mu da Węża, jeśli wy tedy będąc złymi umiecie dary dobre dawać dzieciom waszym, czemże więcej ojciec wasz, który jest w niebiesiech, da rzeczy dobre tym, którzy go proszą. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im. Ten ci bowiem jest zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, Albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nie wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. A strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczem, ale wewnątrz są wilcy drapieżni. Z owoców ich poznacie je, i zali zbierają z ciernia grona winne, albo z ostu figi? Tak ci wszelkie drzewo dobre, owoce dobre przynosi, ale złe drzewo owoce złe przynosi. Nie może dobre drzewo owoców złych przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych przynosić. Wszelkie drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. A tak z owoców ich poznacie je. Nie każdy, który mi mówi Panie, panie, w do Królestwa Niebieskiego, ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech. Wiele ich rzecze mi dnia onego. Panie, panie! I za żeśmy w imieniu Twojem nie prorokowali, i w imieniu Twojem diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twojem wiele cudów nie czynili, tedy im wyznam, żem Was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Wszelkiego tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, przypodobam mężowi mądremu. Który zbudował dom swój na opoce I spadł gwałtowny deszcz I przyszła powódź I wiatry wiały I uderzyły na on dom Ale nie upadł Bo był założony na opoce A wszelki, który słucha tych słów moich A nie czyni ich Przypodobany będzie mężowi głupiemu Który zbudował dom swój na piasku i spadł deszcz gwałtowny, i przyszła powódź, i wiatry wiały, a uderzyły na on dom, i upadł, a był wielki upadek jego. I stało się, gdy dokończył Jezus tych słów, że się zdumiewał lud nad nauką jego, albowiem je uczył jako moc mający, a nie jako nauczeni w piśmie.